Ewangelia Jana rozdział jedenasty. A był niektóry chory Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i Marty, siostry jej. A to była ona Maria, która pomazała pana maścią i ucierała nogi jego włosami swoimi, której brat Łazarz chorował. Posłały tedy siostry do niego, mówiąc: Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. A usłyszawszy to Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią. A Jezus miłował Martę i siostrę jej i Łazarza. A gdy usłyszał, iż choruje, tedy został przez dwa dni na onymże miejscu, gdzie był. Lecz potem rzekł do uczniów swoich, Idźmy za się do judzkiej ziemi. Rzekli mu uczniowie, mistrzu, teraz szukali Żydowie, jakoby cię ukamienowali, a za się tam idziesz? Odpowiedział Jezus, a zaż nie dwanaście jest godzin dnia, jeśli kto chodzi we dnie, nie obrazi się, bo widzi światłość tego świata, a jeśli kto chodzi w nocy, obrazi się? Bo w nim światła nie masz. To powiedziawszy, potem rzekł do nich: Łazasz przyjaciel nasz śpi, ale idę, abym go ze snu obudził. Tedy rzekli uczniowie jego: Panie, jeśli że śpi, będzie zdrów. Ale Jezus mówił o śmierci jego, lecz o oni mali, iż o zaśnieniu snem mówił. Wtedy im rzekł Jezus jawnie, Łazarz umarł i raduję się dla was, abyście wierzyli, żem tam nie był, ale pójdźmy do niego. Rzekł zatem Tomasz, którego zwano Didymus współuczcią. pójdźmy i my, abyśmy z nim pomarli. Przyszedłszy tedy Jezus, znalazł go już cztery dni w grobie leżącego a była Bytania blisko Jeruzalemu, jakoby na piętnaście stajan. I przyszło było wiele Żydów do Marty i Marii, aby je cieszyli po bracie ich. Marta tedy, gdy usłyszała, że Jezus idzie, bierzała przeciwko niemu, ale Maria w domu siedziała. I rzekła Marta do Jezusa, Panie, byś tu był, nie umarłby był brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, dać to Bóg. Rzekł jej Jezus, wstanieć, brat Twój. Rzekła mu Marta, wiem, iż wstanie, przy zmartwychwstaniu w on ostateczny dzień. Rzekł jej Jezus, jam Ci jest zmartwychwstanie i żywot. To w mię wierzy, choćby też umarł, żyć będzie a wszelki, który żyje, a wierzy w Mię, nie umrze na wieki. Wierzysz, że temu? Rzekła Mu, i owszem, Panie, ja mu uwierzyła, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A to rzekwszy szła i potajemnie zawołała Marię, siostrę swoją, mówiąc, jest tu nauczyciel i woła Cię. Ona, skoro usłyszała, wnet wstała i szła do Niego. A Jezus jeszcze był, nie przyszedł do miasteczka, ale był na tymże miejscu, gdzie Marta była, wyszła przeciwko Niemu. Żydowie tedy, którzy z nią byli w domu, a cieszyli ją, ujrzawszy Marię, iż prędko wstała i wyszła, szli za nią mówiąc, idzie do grobu, aby tam płakała, ale Maria, gdy tam przyszła, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, przypadła do nóg jego i rzekła mu, Panie, byś to był, nie umarłby był brat mój. Jezus wtedy, gdy ją ujrzał płaczącą i Żydy, którzy byli z nią przyszli płaczące, rozszewnił się w duchu i zafrasował się i rzekł, Gdzieście go położyli? Rzekli mu, panie, pójdź, a oglądaj. I zapłakał Jezus. Wtedy rzekli Żydowie, wej jakoś go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógłże ten, który otworzył oczy ślepego, uczynić, żeby ten był nie umarł? Ale Jezus, rozrzewniwszy się sam w sobie, przyszedł do grobu, a była jaskinia, a kamień był położony na niej. Rzekł Jezus, odejmijcie ten kamień. Rzekła mu Maria, siostra onego umarłego. Panie, już ci cuchnie, bo już jest cztery dni w grobie. Powiedział jej Jezus, a zarzem ci nie rzekł, iż jeśli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą? Odjęli tedy kamień, gdzie był umarły położony, a Jezus podniósłszy oczy swe w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał, a ja ci wiedział, że mię zawsze wysłuchiwasz, alem to rzekł dla ludów około stojącego, aby wierzyli, żeś ty mię posłał. A to rzekłszy, zawołał głosem wielkim: Łazarzu, wyńń sam. I wyszedł ten, który był umarł, mając związane ręce i nogi chustkami, a twarz jego była chustą obwiązana. Rzekł im Jezus, rozwiążcie go, a niechaj odejdzie. Wiele z Żydów, którzy byli, przyszli do Marii, a widzieli to, co uczynił Jezus, uwierzyli weń. Niektórzy też z nich odeszli do faryzeuszów, i powiedzieli im, co uczynił Jezus. Wtedy się zebrali przedniejsi kapłani i faryzeuszowie w radę i mówili, cóż uczynimy, albowiem ten człowiek wiele cudów czyni. A jeśli go tak zaniechamy, wszyscy weń uwierzą i przyjdą Rzymianie, a wezmą nam to miejsce nasze i lud. A jeden z nich, Kaifasz, będąc najwyższym kapłanem onego roku, rzekł im: Wy nic nie wiecie, ani myślicie, iż nam jest pożyteczno, żeby jeden człowiek umarł za lud, a żeby wszystek ten naród nie zginął. A tegoć nie mówił sam od siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za on naród. A nie tylko za on naród, ale żeby też syny Boże rozproszone w jedno zgromadził. Od onego tedy dnia radzili się z połem, aby go zabili. A Jezus już nie chodził jawnie między Żydami, ale stamtąd odszedł do krainy, która jest blisko puszczy, do miasta, które zowią Efraim i tamże mieszkał z uczniami swoimi a była blisko Wielkanoc Żydowska, a wiele ich szło do Jeruzalemu z onej krainy przed Wielkanocą, aby się oczyścili. I szukali Jezusa i mówili jedni do drugich w kościele stojąc. Co się wam zda, że nie przyszedł na święto? A przedniejsi kapłani i faryzeuszowie wydali byli rozkazanie, jeśli by się kto dowiedział, gdzie by był, żeby oznajmił, aby go pojmali.